Przed nami dzisiaj kolejny fragment z Ewangelii Mateusza, z 24 rozdziału, gdzie czytamy o czasach, co do których w ostatnim powiedzmy stuleciu toczy się wiele debat, dyskusji, dociekań, cóż Pan Jezus zapowiedział w tym 24 rozdziale.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 kontrasty występujące w tym fragmencie. Z jednej strony to, co Pan Jezus najpierw mówi, wydaje się mieć taki uniwersalny, światowy zasięg, obejmujący narody i królestwa na całej ziemi. Ale w drugiej części to, co Pan Jezus mówi, wydaje się ściśle odnosić do rodowitych Żydów, żyjących w Judei, przestrzegających żydowskich zwyczajów, obchodzących sabat. Zauważcie też dwa wezwania skierowane do uczniów w tej wypowiedzi Pana Jezusa. Czytając cały ten fragment, można dostrzec różnicę jaka występuje w pierwszej części wypowiedzi Pana Jezusa, gdzie akcent położony jest na ostrożne, uważne badanie rozgrywających się wydarzeń, a więc działań wojennych, działań zwodzicieli, plag, trzęsień ziemi, prześladowań, zgorszeń. I tutaj Pan Jezus mówi, to wszystko to dopiero początek, to jeszcze nie koniec. Zwróćcie uwagę na to. Pan Jezus mówi, kiedy te rzeczy zobaczycie, Wiedzcie, że to nie koniec, to dopiero początek. Nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zwieść, jeszcze nie czas. Nie lękajcie się, ale co? Co mamy robić wtedy? Głoście Ewangelię o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Czternasty wiersz. A więc Pan Jezus zapowiadając te różne rzeczy, nie mówi, abyśmy przyjęli taką postawę, o, już nadchodzi ten dzień, trzeba być gotowym na ten dzień, trzeba zadbać o siebie, trzeba się przygotować, trzeba wyczekiwać tego dnia w takim osobistym sensie dla siebie, ale Pan Jezus mówi, te rzeczy muszą się dziać, te rzeczy będą się działy, nie trwuszcie się, nie lękajcie się, nie dajcie się zwieść tym, którzy powiedzą, to już, już, już, już, koniec, to już zaraz, za chwilę, nie dajcie się oszukać, ale co? Mówi? Ewangelia ma być głoszona na całej ziemi. Na tym się mamy skupić, by dotrzeć z tą dobrą nowiną do wszystkich ludzi na całej ziemi. I mówi, kiedy to będzie miało miejsce, wtedy nadejdzie koniec. I zwróćcie uwagę na zmianę dynamiki od tego momentu. Pan Jezus mówi, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. Kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Tu pojawia się przynaglenie. Tam Pan Jezus mówi, jeszcze nie, nie lękajcie się, nie truszecie. Ale tutaj, mówi, wtedy nie ma czasu do stracenia. Nie wolno zwlekać, trzeba szybko działać. Co jest sygnałem do podjęcia tych nagłych kroków? Wiersz 15. piętnasty spustoszenia na świętym miejscu. Spróbujemy dzisiaj zidentyfikować ochydę spustoszenia. Co kryje się pod tym pojęciem i czego ono dotyczy? Na samym wstępie powiem wam, że do końca nie wiem. Natomiast spróbujemy przyjrzeć się, co Pismo Święte mówi o ochydzie spustoszenia. Najpierw rozważmy znaczenie użytych tu słów. Słowo Ochyda występuje jedynie sześć razy w Nowym Testamencie. Oznacza coś cuchnącego, coś obrzydliwego, w moralnym sensie coś niegodziwego. W greckim przekładzie Starego Testamentu występuje wielokrotnie i najczęściej odnosi się do kultu innych bogów. Do bałwochwalstwa, jest związane z bałwanami i generalnie to wyrażenie oznacza coś, co razi i obraża prawdziwego Boga. W Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale i 15 wierszu Pan Jezus użył tego słowa w takim kontekście. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, albo co ludzie uznają za ważne, za wysokie, w tym sensie, tak? To, co ludzie poważają, przed Bogiem jest obrzydliwością. A więc wiele rzeczy, które my jako ludzie cenimy i które my chwalimy i wywyższamy i zachwycamy się nimi, jest obrzydliwością przed Bogiem. W objawieniu świętego Jana, w siedemnastym rozdziale, czytamy o wielkim Babilonie, o matce wszetecznic i obrzydliwości ziemi, która miała w swej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. Tutaj dwukrotnie to słowo się pojawia. Matka wszetecznic i ochydy ziemi, albo u nas tu przetłumaczone obrzydliwości, i później ten kielich ochydy, kielich obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. Jeśli ta konotacja ze Starego Testamentu, czyli w odniesieniu do czegoś bałwochwalczego, do czegoś, co ma odniesienie do jakichś fałszywych bogów, nadal jest tutaj w sercu autorów Nowego Testamentu, natchnionych Duchem Świętym, to widzimy tutaj pewien element obrzydliwości czy ochydy związanej nadal z czczeniem czegoś, co nie jest Godne czci, tak jak ludzie zachwycają się i podziwiają, i wywyższają, i śpiewają piosenki, i malują plakaty, i robią różne rzeczy, wychwalając pewne sprawy, pewnych ludzi, pewne idee, które zastępują Boga, zasłaniają Boga. Są w życiu ludzi tak postawione w miejscu, w którym powinien stać Bóg i to jest obrzydliwe że miejsce w sercu człowieka, które winno być poświęcone Bogu w wielu, wielu, wielu sercach jest zajęte przez coś ohydnego, przez coś złego, przez coś okropnego. Miejsce, które winno być miejscem świętym, miejscem, w którym Bóg powinien być czczony i podziwiany. I czytamy również właśnie w tym kontekście o tym wielkim Babilonie, o systemie religii, o systemie czczenia na tej ziemi, czegoś, co z Bożej perspektywy jest ohydne, jest obrzydliwe, jest nieczyste, cuchnie. I czytamy, że jest to system religijny, który obejmuje swym zasięgiem całą ziemię. A więc ochyda to coś, suchnącego, coś obrzydliwego, coś niegodziwego, coś, co razi i obraża prawdziwego Boga i najczęściej występuje w odniesieniu do bałwanów i bałwuchwalstwa, czyli czczenia czegokolwiek, co nie jest Bogiem. Drugie natomiast słowo tutaj w tym wyrażeniu, ochyda spustoszenia, słowo spustoszenie, występuje jedynie trzy razy w Nowym Testamencie. I jedynie w tym samym kontekście, w trzech Ewangeliach. A więc tutaj oraz w Ewangelii Marka i Łukasza w tej samej wypowiedzi Pana Jezusa. Jakkolwiek przymiotnik pusty albo spustoszony, pokrewny z rzeczownikiem spustoszenie występuje aż 50 razy w Nowym Testamencie i najczęściej w odniesieniu do pustych, pustynnych miejsc, a więc miejsc pozbawionych mieszkańców, miejsc odludnych. Pozwólcie, że przeczytam te słowa w oryginale, żebyście zobaczyli, jakie jest podobieństwo między tymi dwoma słowami. Słowo pusty, opuszczony, bezludny to greckie słowo eremos. Natomiast spustoszenie, rzeczownik, który tutaj się znajduje, to eremoseos. Eremos, eremoseos. Mówię o tym dlatego, że to słowo eremos, czyli pusty, opuszczony, bezludny, pojawia się we wcześniejszej, długiej wypowiedzi Pana Jezusa, którą na samym początku prześledziliśmy, w odniesieniu do tego, co ma się stać z narodem żydowskim. W odniesieniu do tego, jak mają być pozbawieni Królestwa Bożego, które ma być przekazane innym. Otwórzcie proszę 23 rozdział Ewangelii Mateusza, w 38 wierszu znajdujemy właśnie to samo słowo w odniesieniu do domu Izraela. Po tych wszystkich zapowiedziach Pana Jezusa, gdzie wykazuje ich winę, wykazuje ich niegodziwość, wykazuje to, że nie są wierni w Bożym Królestwie, które Bóg im powierzył, Pan Jezus dobitnie zapowiada im pozbawienie ich Królestwa Bożego i w 38 wierszu stwierdza, Oto wasz dom pusty zostanie. I tu używa tego słowa opuszczony, bezludny, porzucony. Mówi, wasz dom będzie jak pustynia. I tutaj jest ciekawe, co Pan Jezus miał na myśli. Oczywiście czytając cały kontekst, widzimy, że Żydzi nadal mieli swoją religię. I do dzisiaj mają. Oni zachowali kult. Oni nadal sprawowali jeszcze przez długie lata, Kult w świątyni do roku 70., kiedy świątynia została zburzona. W takim ziemskim wymiarze świątynia nie była opuszczona, nie była bezludna. I ich dom, jako dom Izraela, też nie był w dosłownym sensie opustoszały, pusty, że oni przestali istnieć jako naród. Wiemy, że to jest cudem, iż oni przetrwali jako naród aż do dnia dzisiejszego i odrodzili się jako naród. A więc bardziej chyba Pan Jezus tutaj mówiąc to, mówiąc o opuszczeniu ich domu, o porzuceniu ich domu, o tym, że ich dom stanie się bezludny, mówi raczej o wycofaniu się Bożej obecności spośród nich, o tym, iż Królestwo Boże zostanie im zabrane, co wcześniej im wyraźnie powiedział. Będą mieli swoją religię, będą nadal robić różne rzeczy, ale to wszystko będzie puste. I wiecie, że jest wiele tego typu religijnej działalności na świecie, nie tylko wśród Żydów. Jest wiele ludzi, którzy mają rytuały, obrzędy, słowa, szaty, kościoły, katedry, miejsca, jakkolwiek to jest nazywane, w różny sposób i tam coś się dzieje, tam ludzie tłumnie walą. Ale to jest pusty dom. Tam nie ma żywego Boga. Tam nie ma Królestwa Bożego. Bożego panowania, Bożego objawienia mocy, łaski, życia. Pan Jezus zapowiada Żydom, że ich dom zostanie spustoszony, opuszczony. I tutaj mówi o ochydzie, o czymś obrzydliwym, co powoduje to spustoszenie. Gdyż jeśli złożymy ze sobą te dwa słowa, ochyda spustoszenia, to znaczenie tego złożenia jest takie, ochyda, która powoduje spustoszenie. Ochyda, która powoduje pustkę. Taki jest sens tego złożenia. Czy więc w tych dwóch wierszach z Ewangelii Mateusza, 23 rozdziału, gdy mówi o pustym czy opuszczonym, opustoszałym domu Izraela, Pan Jezus mówi o tym samym w 24 rozdziale i 15 wierszu, kiedy mówi o ochydzie spustoszenia o czymś obrzydliwym, co spowoduje pustkę, co powoduje spustoszenie. To jest pytanie, które wam zostawiam do rozważenia, do zastanowienia się, przeczytania jeszcze raz tych rozdziałów poprzedzających, tego, co Pan Jezus mówi w poprzednich kilku rozdziałach i tego, co mówi w czwartym rozdziale i zobaczyć, jak to razem ma się do siebie. Trudność w prezentacji tego polega na tym, iż tutaj potrzeba patrzeć jakby z lotu ptaka na to. Jeżeli skupimy się na pojedynczych wierszach, można naprawdę pójść w przeróżne dziwne kierunki. Można tutaj wymyślać, dodawać, tworzyć, co zresztą ma miejsce. Wielu ludzi dzisiaj oddało się spekulacjom na temat tych wierszy i w oderwaniu od całej wypowiedzi Pana Jezusa w kontekście odrzucenia Izraela i końca wieku, znaczeniu końca wieku Izraela, końca wieku tego, co było ich udziałem przez ten czas do przyjścia Mesjasza i ustanowienia nowego wieku, nowego przymierza. Jeśli to oderwiemy i skupimy się na tych już nam zakodowanych głęboko pojęciach i skupiamy się na tym ekscytującym elemencie końca świata, zupełnie gubimy się w tym, co to jest, co Pan Jezus mówi. Zupełnie zatracamy wypowiedź Pana Jezusa, która jest odpowiedzią na pytanie uczniów o zburzenie świątyni. Tutaj naprawdę mówię jest pole do spekulacji i wymyślania przeróżnych dziwnych rzeczy. I powiem, że naprawdę nie wiem jak ugryźć ten temat, szczególnie teraz jeśli chodzi o to, żeby spojrzeć na genezę tego wyrażenia, ochyda spustoszenia, które pojawia się kilkakrotnie w księdze Daniela. Żeby nie wyrwać tego wyrażenia z kontekstu wypowiedzi w księdze Daniela, należałoby przeczytać całe cztery rozdziały księgi Daniela od ósmego do dwunastego, gdyż tam to wyrażenie się pojawia w kilku różnych miejscach i jeśli, tak jak niektórzy robią, wyciągniemy je stamtąd, gubiąc cały kontekst, w jakim Daniel je wypowiada, bardzo łatwo nam przeskoczyć z tym wszystkim gdzieś tam w przyszłość i mówić, o, to wszystko dopiero przed nami, to wszystko się wydarzy. Natomiast jeśli czytacie całość tych czterech rozdziałów, to wyraźnie widać, że to, co Danielowi zostało objawione, jest w kontekście jego narodu i czasu, który jest przed Danielem, czasu, który nie został sprecyzowany. W księdze Daniela pojawia się wyrażenie, które u nas przetłumaczone jest jako tydzień, tygodnie. I pewnie niektórzy z was słyszeli te słynne wykłady na temat 70 tygodni Daniela. Najczęstsza interpretacja jest taka, oczywiście jest to arbitralne, że tydzień odnosi się do siedmiu lat, że Daniel mówi tam o siedmiu latach. Tak naprawdę w oryginale użyte tam słowo oznacza po prostu siedem, a więc siedemdziesiąt siódemek, tak jest dosłownie. I teraz od końca XIX wieku pojawili się spekulanci, którzy nadali znaczeniu tych siódemek wartość lat, a więc stwierdzili, że te siódemki oznaczają lata. Nie mając jakiejś wyraźnej tutaj biblijnej podstawy na to, żeby powiedzieć, że to są lata, a czemu nie miesiące, a czemu nie dni, a czemu nie wieki. Po prostu arbitralnie stwierdzili, że to są lata. I słyszałem, przygotowując się różnych kaznodziejów, słuchałem z różnych opcji, którzy z całą pewnością mówią, że to muszą być lata, ale na jakiej podstawie? Skoro Daniel, zaczynając całą tą wypowiedź, odnosi się do siedemdziesięciu lat z proroctwa Jeremiasza i używa słowa siedemdziesiąt lat. Znał takie słowo. Nie to, że nie wiedział, że takie słowo istnieje. To nie było tak, że nie miał takiej koncepcji lat. Prorok Jeremiasz zapowiedział siedemdziesiąt lat niewoli. I Daniel żył w czasie, kiedy te siedemdziesiąt lat niewoli kończyły się. I badając proroctwa Jeremiasza, Daniel zrozumiał, że mija 70 lat niewoli. I w trakcie tych rozważań, w trakcie tej swojej modlitwy, przychodzi do niego anioł i objawia mu rzeczy przyszłe i mówi o siedemdziesięciu siódemkach. I teraz my czytamy to z perspektywy tysięcy lat, mamy już za sobą jakąś historię i zaczynamy dokonywać obliczeń spekulacji, gdzie to by wpasować, jakby to, jakby to były lata, jakby to było to, gdzie my to wpasujemy, gdzie to, gdzie to się zaczyna, gdzie to się kończy, ile to będzie. To jest coś nowego, wiedzcie o tym, bracia, siostry. To nie jest coś, co Kościół robił na początku. Przez osiemnaście wieków tego nie było w Kościele. Nie było takiego myślenia, w ogóle nie było takiej koncepcji. Dopiero koniec XIX wieku pojawia się człowiek, który zaczyna w ten sposób to interpretować i rozgłaszać. Pojawia się nowe wydanie Biblii z Kofilda, który w swoich notatkach w tej Biblii zamieszcza te wszystkie rzeczy i to zostaje rozpowszechnione i zaczęli się mnożyć ci, którzy zaczęli przepowiadać koniec świata. Rok 1870, 877, 1914 i tak dalej. Zaczęli liczyć to wszystko. Już wiedzieli ile. To jest rok za siedem, za to jest siedem lat i zaczęły się spekulacje, zaczęły się obliczenia. I nawet całkiem niedawno, jak wiecie, 2012, prawda, był tym rokiem. Ale to non-stop coś wymyślają. Początek 88 roku naukowiec, wierzący naukowiec, facet z tytułami przed nazwiskiem, wieloma tytułami, napisał książkę, 88 powodów, dla których Jezus powróci w 1988 roku. Książka się sprzedawała, facet zarobił fortunę. Dowodził niezbicie, naukowiec, badacz, Wierzący człowiek, nie z organizacji świadków, nie. I u nas nie brakuje takich mądrych, którzy takie rzeczy głosili. Przyszedł rok 88 i minął tak jak 2012 i pan nie przyszedł. A spekulanci, no cóż, kasa w kieszeni, różnie to robią. Niektórzy się przyznają do błędu, niektórzy powiedzą, a może się pomyliliśmy o jakieś tam parę lat, lada moment będzie, czekajcie dalej. A jeszcze inni mówią, nie, to się stało, tylko to się stało inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. To się stało w niewidzialny sposób. Ale się stało, tak jak przypowiadaliśmy. Ha. I mówię to wszystko, bracia i siostry, abyśmy nie dali się zwieść, abyśmy nie wdali się w zbędne, bezużyteczne spekulacje, które nie pomogą nam i które nas odwiodą od tego, czym powinniśmy się zajmować. Od naszej powinności, by czuwać by prać swoje szaty i być gotowym na przyjście Pana w dniu i o godzinie, której nie znamy. Pan Jezus wielokrotnie to powtórzył swoim uczniom, ale oni uparcie wracali do tematu i pytali, kiedy, kiedy, kiedy. Nawet po zmartwychwstaniu w dziejach apostolskich czytamy, że spotkali się z Panem Jezusem i pytali, czy to teraz już odbudujesz Królestwo Izraelowi? A co Pan Jezus powiedział? Nie wasza to rzecz. Jakby zdało się do tych spekulantów powiedzieć. Nie wasza to rzecz. I Pan Jezus tam nie powiedział o dniu i godzinie. Zauważcie. Bo tutaj w Ewangelii Mateusza mówi o tym dniu, a nie o godzinie, nikt nie wie. Ale tam powiedział, nie wasza to rzecz, znać co? Czasy i pory. A więc to wyrażenie czasy i pory może oznaczać całe epoki nawet. Nie tylko dni i godziny, ale mówi, nie wasza to rzecz, znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił w swoim autorytecie, w swojej mocy. Ale co co do was należy, mówi? Co wy macie robić? Mówi, weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. To jest ważne, żebyśmy na tym się, bracia, siostry, skupili. Kiedy będziemy czytali Księgę Daniela, nie zgubmy się w tych wszystkich, a co to, a co to, a co tamto. Tutaj wierzę, że Bóg celowo to podał w taki sposób, żeby pokazać nam, iż On ma swój kalendarz. On dokładnie ma wszystko ustawione. On wie wszystko od początku do końca. Ale nas pozostawia w błogiej nieświadomości. Nas pozostawia w niepewności co do tego, kiedy te rzeczy mają się wydarzyć. Owszem, wzywa nas, byśmy je badali. Owszem, wzywa nas, byśmy czytali je uważnie. Nawet tutaj w Ewangelii Mateusza w tym piętnastym wierszu, dwudziestym czwartym rozdziale mówi, kto czyta, niech uważa mamy uważnie czytać. To nie chodzi o to, żeby teraz, a, to nie tego się nie da zrozumieć, psz, jedziemy dalej, nie? Nie o to chodzi. Nie zrozumcie źle. Kto czyta, niech uważa. A więc zatrzymaj się. A więc zastanów się. Módl się o zrozumienie. Ale pilnuj się, żeby nie popaść w kalkulacje. W jakieś dewagacje, które nie mają podstaw. Nie rób założeń, których Biblia nie robi. Bo jeśli by chcieć trzymać się ściśle Słowa Bożego, to Biblia mówi, jeden dzień u Boga to jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. To może tak powinniśmy liczyć. Każdy dzień to tysiąc lat powinniśmy może liczyć, gdyby chcieć literalnie trzymać się tego wyrażenia. Do czego wtedy dojdziemy? Nie możemy tak sobie arbitralnie lepić rzeczy i mówić, o, teraz mam swoją spójną teorię eschatologiczną dotyczącą końca świata. Nie. Kto czyta, niech uważa. Uwaga, uwaga. Tu potrzebna jest uwaga, skupienie, rozważne czytanie. Oczywiście zawsze z takim nastawieniem winniśmy czytać Słowo Boże. To nie to, że są miejsca, których nie potrzebujemy uwagi, nie potrzebujemy skupienia. Nie. Zawsze czytając Słowo Boże potrzebujemy uwagi i skupienia. Ale są pewne szczególnie trudne miejsca, które wymagają wzmożonego, umysłowego wysiłku, do którego człowiek XXI wieku w ogóle nie jest zdatny i chętny. Czy zechcemy zmierzyć się z tymi trudnymi, prorockimi wypowiedziami Daniela, czy wolimy pominąć takie miejsca jako zbyt trudne, zbyt zawiłe i powiedzą, bracie, coś prostszego nam powiedz. Ale co z tym? Szczególnie w obliczu tego całego eschatologicznego zamieszania, które dzisiaj mamy w Kościele. Powstających coraz to nowych powieści, filmów i sensacji. Ludzi, którzy popełniają ten sam błąd, przed którym tutaj Pan Jezus nas przestrzegał. To co, jesteście gotowi na to, żeby przeczytać fragment z Księgi Daniela? Spróbujmy przeczytać te miejsca. Nie zdążymy już dzisiaj ich omówić, ale chciałbym, abyście tylko zobaczyli, w jakim kontekście w ogóle pojawiają się te koncepcje ochydy spustoszenia? Księga Daniela, ósmy rozdział, czytajmy od pierwszego wiersza. W trzecim roku króla Belsazara ukazało się mnie, Danielowi, widzenie po tamtym, które mi się ukazało poprzednio. A więc jeszcze by trzeba było wcześniej zobaczyć, jakie wcześniej miał widzenie, ale tam nie ma tej ochydy, więc jedziemy stąd.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 Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebiańskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska. Zastępów nie ma. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk albo książę zastępów. Wiecie, kiedy Biblia mówi pan zastępów, kogo ma na myśli? Jachwę zastępów. tak, Bardzo często wyrażenie w Starym Testamencie. A tutaj mamy książę zastępów. On w siebie, ten róg, Wmówił taką potęgę, jaką ma książę zastępów, tak, że odjęta mu została codzienna ofiara. Komu? temu księciu zastępów. I zostało zbezczeszczone miejsce jego świętego u nas jest świątyni. Dosłownie jest tutaj napisane: zostało odrzucone święte miejsce.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 i bezczeszczenia świętego. U nas jest znowu słowo świątynia wstawione. Ale tutaj to użyte słowo jest bardzo ważne. W wszystkich tych kontekstach z Daniela u nas nasi tłumacze prawie wszędzie konsekwentnie użyli słowa świątynia. Ale tam w oryginale nie ma słowa świątynia. Jest przymiotnik użyty, który oznacza święty. Może odnosić się do świętego miejsca, tak jak świątynia. Może odnosić się do świętej osoby, może odnosić się do świętego wydarzenia, świętej rzeczy. A więc tutaj tak naprawdę nie ma w tych wszystkich fragmentach, jak będziecie je czytali, w oryginale nie ma słowa świątynia. Jest po prostu słowo święty, świętego, które może oznaczać świątynię, ale niekoniecznie. Może oznaczać po prostu święte jakieś miejsce, świętą osobę, świętą rzecz, coś świętego. To jest bardzo ważne, żeby tutaj już nie, za, nie zaczęło nam się zapalać nasza zielonoświątkowa lampka z naszą zielonoświątkową eschatologią, której już widzimy świątynię w Jeruzalemie, odbudowaną antychrysta i te wszystkie rzeczy, które żeśmy widzieli w filmach i czytaliśmy w książkach. To są spekulacje. A więc została mu odjęta ofiara i zostało odrzucone święte. Święte, cokolwiek to jest. Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa. Prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. Jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej codziennej ofiary przestępstwa pustoszenia i bezczeszczenia świętego i deptania prześlicznej ziemi? A ten odpowiedział mu aż do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków. To jest ponad sześć lat. Nie siedem lat, nie trzy i pół roku. Ponad sześć lat, literalnie rzecz biorąc, tak? jeśli mielibyśmy to literalnie potraktować. Potem święte, u nas świątynia, potem święte znowu wróci do swojego prawa, albo dosłownie święte zostanie oczyszczone, zostanie przywrócone na właściwe miejsce.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 I dalej od XX wiersza macie historyczne wyjaśnienie, kto to jest ten baran, co to są za rogi, królestwo greckie, królestwo perskie itd., dalej. Te rzeczy, które działy się w historii, to wszystko Danielowi zostało objawione w kontekście jego narodu. a więc Zobaczcie, jaką mamy trudność, żeby w ogóle ogarnąć, o czym jest mowa, jeśli nie znamy historii, jeśli nie wiemy, co było objawione Danielowi, tylko wskakujemy od razu w wypowiedź Pana Jezusa z Nowego Testamentu, i mamy przed sobą wyobrażenie, zgodnie z naszym tłumaczeniem, końca świata. Zupełnie, zupełnie jesteśmy zagubieni. Jeśli Bóg pozwoli, spróbujemy się zająć tym, choć nie jest to łatwe, jak widzicie. Wymagać to będzie od nas ciężkiej pracy, ale wierzę, że z korzyścią dla nas. Wierzę, że rozważając te rzeczy, poza tym, że troszeczkę poznamy lepiej historię, zobaczymy pewne głębokie prawdy, które Bóg zawarł w tych proroctwach dla nas dzisiaj. Zobaczymy pewne wydarzenia, które miały miejsce w historii narodu wybranego, pewne rzeczy, które mogą być i naszym udziałem. Gdyż jak wiecie, historia lubi się powtarzać. I biblijne proroctwa mają to do siebie, że chociaż często odnoszą się do jednego konkretnego, specyficznego wydarzenia historycznego, są zapowiedzią i cieniem czegoś, co dopiero ma nastąpić. Jest pewien bliski kontekst tych proroctw, które wypełniają się historycznie, kiedy prorocy przemawiają i najczęściej dotyczą niedługiego okresu. Także ludzie mogą zweryfikować te proroctwa, że rzeczywiście był między nimi proży prorok, który przepowiedział i to się stało. Ale jakże często mają one głębsze, symboliczne znaczenie w odniesieniu do rzeczy, które dopiero mają nadejść. Co do czasu ostatecznego. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób autorzy Nowego Testamentu Mówią o czasach ostatecznych. Czy mówią o czymś, co dopiero ma przyjść na samym końcu? Czy mówią o czymś, co już się rozpoczęło wraz z wylaniem Ducha Świętego? I oni żyją w czasach ostatecznych. Zwróćcie uwagę. Kiedy my słyszymy, to dotyczy czasu ostatecznego, myślimy, a, to koniec świata, to dopiero przed nami. A, koniec czasu gniewu. No tak, czas gniewu, wielki ucisk, hmm, no wszystko jeszcze tam gdzieś... Z przodu. Czy rzeczywiście tak myśleli apostołowie? Czy rzeczywiście tak myślał pierwszy Kościół? Pozostałem was, kochani, z tymi pytaniami w tej eschatologicznej zadumie. Powstanie proszę do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które jest lampą dla naszych nóg. I chociaż rzeczywiście czasami, gdy czytamy takie miejsca, to jakoś nie widzimy światła tej lampy, ale gdzieś czujemy się zagubieni, gdzieś czujemy się przygniecieni tymi obrazami, tymi historycznymi faktami. A jednak jest to Twoje słowo, jest to część Twojego słowa, które zostało nam dane dla naszego pouczenia dla naszego chodzenia Twoją drogą i trzymania się prawdy, życia w prawdzie. Dlatego prosimy o pomoc Twojego Ducha, abyś nadal do naszych serc mówił i dał nam wyciągnąć z tego słowa życie, abyś też przez to słowo dał nam narzędzie do lepszego zrozumienia tych kwestii końca, tych różnych rzeczy, które wciąż się pojawiają, odparcia też tych ludzi, którzy coraz z nowymi teoriami się pojawiają, z nowymi przepowiedniami, gdzieś zastraszają, gdzieś wprowadzają zamęt. Prosimy, kochany Panie, byś pomógł nam wziąć z tego to, co dobre, to, co słuszne, abyśmy mieli właściwą postawę w czasach, w których nam przyszło żyć, abyśmy skupili się na tym, co jest naszym obowiązkiem, oczekując Twego przyjścia, oczekując nastania Twego Królestwa, oczekując tych cudownych rzeczy przyszłych, o których Twe Słowo nam mówi, które nam zapowiada. Prosimy, kochany Panie, by nie było to akademickie rozważanie trudnych słów i trudnych miejsc, ale byś pomógł nam nakarmić się tym słowem i być przygotowanym do świętego, miłego Tobie życia, do bycia dobrymi świadkami Twoimi w tym świecie, póki mamy czas, póki mamy możliwości, wiedząc, że jesteś z nami aż do końca wieku. Amen.